Tangali i córka księżyca Baśń brazylijska Dawno temu żył pewien myśliwy o imieniu Tangali. Był bardzo odważny i nie było na świecie nikogo, kto byłby w stanie go pokonać. Ani innego myśliwego, ani nawet dzikiego zwierza. Pewnego dnia w czasie polowania Tangali schwytał wielkiego jaguara. Już miał przebić włócznią jego serce, gdy nagle jaguar przemówił – Nie zabijaj mnie, Tangali! – prosił jaguar. – Daruj mi życie, a odwdzięczę ci się po stokroć. Będziesz panował nad całą puszczą – obiecywał. – Jaguarze, ja już władam całą puszczą! – Dam ci największe skarby, jakie są na świecie. Dla mnie największym skarbem jest dobry oszczep, bo jestem myśliwym. Inne skarby nie mają dla mnie znaczenia. Dam ci więc najpiękniejszą dziewczynę za żonę. Hmm, znam wiele pięknych dziewczyn. O której z nich mówisz, Jaguarze? O córce nieba... Jej matką jest gwiazda, a ojcem księżyc. Nigdy jej nie widziałem, zastanowił się Tangali. Chciałbym ją poznać. W takim razie przyjdź dziś wieczorem nad strumień, bo tam każdego dnia przychodzi córka nieba, aby nabrać źródlanej wody do dzbana. Tangali puścił więc jaguara i tak jak się umówił, przyszedł wieczorem nad strumień. Jaguar już tam na niego czekał. Kazał myśliwemu schować się w zaroślach, aby nie wystraszyć dziewczyny. Tangali ukrył się więc i czekał. Czekał bardzo długo. Aż o północy zobaczył, jak na nitce pajęczyny z nieba schodzi dziewczyna ze złotym dzbanem. Była tak piękna, że młodzieniec od razu się w niej zakochał. Zapomniał zupełnie o przestrogach Jaguara, Wyskoczył z ukrycia, podbiegł do niej i krzyknął: Witaj, najpiękniejsza z pięknych! Twoja uroda przewyższa całe piękno świata. Jakżebym chciał, abyś została moją żoną? Dziewczyna bardzo się przestraszyła. Nigdy przedtem nie widziała człowieka. Kiedy tangali pojawił się nagle obok niej, upuściła złoty dzban i w jednej chwili wspięła się po złotej nitce do nieba. Nie zauważyła nawet, że podczas ucieczki zgubiła złoty grzebień, który miała wpięty we włosy. A był to czarodziejski grzebień, który ochraniał jej oczy przed blaskiem, jaki bił od jej matki gwiazdy i ojca księżyca. Bez niego nie mogła patrzeć na rodziców, bo straciłaby wzrok. Tangali bardzo posmutniał, kiedy został sam na łące. Ale co to? – pomyślał. Co tak błyszczy w trawie? To grzemień dziewczyny, który wypadł z jej włosów. Myśliwy podniósł złoty przedmiot, jak największy skarb i ucałował go. Gdyby tylko wiedziała, jak bardzo ją kocham, myślał Tangali. Wtedy na łące pojawił się jaguar. Wiedział już, co się stało. Tangali, dlaczego mnie nie posłuchałeś? Powiedział Jaguar, przestraszyłeś dziewczynę i teraz nie wiem, czy uda nam się jeszcze raz ją sprowadzić. Tangali wiedział, że zwierzę miało rację. Usiadł na kamieniu, podparł głowę rękami i zasmucił się. Widząc to, Jaguar zaczął się zastanawiać, co zrobić. Polubił myśliwego, od kiedy przekonał się, że ma dobre i szlachetne serce, dlatego postanowił mu pomóc. W tym celu zwołał wszystkie zwierzęta żyjące w puszczy na wielkie zebranie. Przyszli jeleń i żbik, orzeł i pantera i wiele innych. Jaguar opowiedział im, co się stało i zapytał, które ze zwierząt w imieniu Tangali uda się do nieba i poprosi gwiazdę i księżyc o rękę ich córki. Zwierzęta długo się zastanawiały. Wszak była to bardzo daleka i niebezpieczna droga. Kiedy już myśliwy prawie stracił nadzieję, głos zabrała mała żabka Mainu. – Jeśli nie masz nic przeciwko temu, aby tak marne stworzenie jak ja ruszyło do nieba, gotowa jestem spróbować – powiedziała. – Ty, taka mała – zdziwił się Jaguar. – Jeśli mi zaufasz, przyrzekam, że dostanę się do nieba odpowiedziała żabka. Dobrze więc, ruszaj do królestwa księżyca. Żabka Mainu umówiła się z Tangali następnego dnia nad źródełkiem, a sama ukryła się w zaroślach. Czekała tam długo, aż w końcu ujrzała, jak po cienkiej nici spuszczają się do źródła słuszki królowej gwiazdy. Gdy nabierały wody do dzbana, Rozmawiały między sobą o chorobie królewny, która bez swojego czarodziejskiego grzebienia straci wzrok. Na nic się zdadzą czarodziejskie maści i zaklęcia, bo tylko grzebień może uratować królewnę. Kiedy następnego dnia żabka Mainu spotkała się z Tangari w umówionym miejscu, opowiedziała wszystko myśliwemu. Ten zaś szybko przypomniał sobie o znalezionym przedmiocie. Wrzuć zatem grzebień do strumienia, powiedziała żabka, a ja zaniosę go w nocy do nieba. Tangali nieco się zdziwił, jak taka mała żabka może dostać się do nieba. Ale zaufał jej. Wrzucił grzebień do wody i odszedł do domu. Wtedy Mainu ukryła się w zaroślach i czekała, aż przyjdzie noc, a wraz z nią niebiańskie dwórki. O północy służki jak zwykle pojawiły się nad źródełkiem. A wtedy żabka złapała grzebień i wskoczyła do złotego dzbana z wodą, którym dziewczęta nabierały źródlanej wody. A potem razem z nimi poleciała do nieba. Kiedy dzban trafił wreszcie do komnaty królewny, żabka wynurzyła się z wody, a w pyszczku trzymała czarodziejski grzebień. Tangali, wielki, myśliwy przyjaciel jaguara mojego pana, znalazł twój grzebień nad źródłem i kazał przynieść ci go do nieba, powiedziała Mainu. A kim ty jesteś? zapytała królewna. I dlaczego Tangali zwraca mi mój grzebień? Ja jestem Mainu, zielona żabka, a mój pan oddaje ci grzebień, bo pokochał cię od pierwszego wejrzenia. Królewna przypomniała sobie myśliwego, który przestraszył ją nad źródełkiem. Postanowiła więc, że sama podziękuje znalazcy następnej nocy. Z taką wiadomością żabka Meinu wróciła na ziemię. Kiedy Tangali usłyszał, że królewna spotka się z nim w nocy przy źródełku, ogarnęła go wielka radość. Założył najpiękniejsze szaty. I tak, odświętnie ubrany, stanął w umówionym miejscu. A kiedy słońce zaszło, królewna zeszła z nieba po cienkiej nici. Stanęła przed myśliwym, ukłoniła się pięknie i powiedziała. Witaj, wielki myśliwy Tangali. Moi rodzice i ja chcielibyśmy podziękować ci za to, że znalazłeś czarodziejski grzebień i uratowałeś mnie przed utratą wzroku jak moglibyśmy ci się odwdzięczyć. Najpiękniejsza z pięknych, jedyne czego pragnę, to żebyś została moją żoną, powiedział młodzieniec i uklęknął przed królewną. Dziewczyna uśmiechnęła się i nieśmiało spuściła oczy. Zatem wysyłaj swoich swatów do moich rodziców, powiedziała królewna. Na te słowa żabka Meinu wskoczyła zaraz do złotego dzbana i razem z królewną poleciała do nieba. A tam stanęła przed królem, księżycem i królową gwiazdą i powiedziała. Tangali, wielki, myśliwy, przyjaciel jaguara mojego pana, prosi cię pani nieba o rękę twojej córki. Zuchwały jest ten Tangali, powiedziała królowa. On, zwykły śmiertelnik, chce za żonę córkę nieba? Matko ukochana, pamiętaj o tym, że Tangali znalazł czarodziejski grzebień i uratował mnie przed ślepotą, powiedziała królewna. Musisz też wiedzieć, że Tangali nie jest mi obojętny, dodała nieśmiało. Co ja słyszę, córko moja? zapytała królowa. Miłujesz tego człowieka? – Tak, matko, wybrałam jego i nie chcę innego – powiedziała. – W takim razie, żabko Mainu, powiedz swojemu panu, żeby przysłał nam za naszą córkę okup, wedle zwyczaju. – A jakiego okupu żądacie, pani? – zapytała żabka Mainu. – Niech Tangali przyśle nam w darze to, co na ziemi ma najcenniejsze. Żabka Mainu ukłoniła się nisko, a potem razem z deszczem spadła na ziemię i popędziła szybko do źródełka, gdzie czekał już na nią Tangali. Kiedy opowiedziała mu wszystko, co wydarzyło się w niebie, młodzieniec nie wiedział, czy ma się cieszyć, czy martwić. Z jednej strony dowiedział się, że i królewna pokochała go szczerze, ale z drugiej nie był pewny, czy potrafi spełnić życzenie jej rodziców. Żabka mainu, Widziała troskę Tangala, zawołała więc swojego pana Jaguara i powiedziała mu o wszystkim. Ten zaś znowu zwołał wszystkie zwierzęta, aby razem zastanowić się, co jest najcenniejsze na ziemi. Na wezwanie przybyły wszystkie stworzenia żyjące w puszczy. I duże, i małe, i te żyjące na ziemi, i te latające w powietrzu. – Co jest najcenniejsze na świecie? – zapytał Tangali. – Chyba złoto. Ludzie zawsze szukają złota. – jedno ze zwierząt zabrało głos. – A może woda? Bez niej nie ma życia na ziemi? – powiedziało inne. – A może diamenty? – Żelazo? – Dla mnie najcenniejsza jest wolność – powiedział Jaguar – dla każdego jest ważne co innego, dodał po chwili. I tak wszystkie zwierzęta zaczęły wymieniać, co jest dla nich najcenniejsze. Dla jednych była to trawa, dla innych świeże mięso, orzeszki, muszki i motyle, kwiaty i miód. Aż w końcu ktoś powiedział, siarna zbóż są najcenniejsze na świecie. Kto to powiedział? zapytał Jaguar. To ja. – zaczęła mała mrówka, która ukryła się pod źdźbłem trawy. – Według mnie najcenniejsze są ziarna zbóż i traw, bo i ludzie, i zwierzęta żywią się nimi, nawet mięsożerne zwierzęta, bo gdyby nie trawa i zboże, nie byłoby kozłów i owieczek, a wtedy i oni nie mieliby co jeść. – Tak, mrówka ma rację – przytaknął Tangali. – Poślę ziarno jako okup. Zielona żabka Mainu zabrała więc ziarna wszystkich zbóż i traw, jakie rosną na ziemi, poczekała do wieczora na służki gwiazd, które jak zwykle przyszły po wodę, i wskoczyła do dzbana. A kiedy stanęła w niebie przed gwiazdą i księżycem, powiedziała – Tadgali, wielki myśliwy, przyjaciel jaguara mojego pana, przysyła wam w darze ziarna zbóż i traw. Księżyc pogładził swoją długą, srebrzystą bronę, a gwiazda pokręciła z zadowoleniem głową. Będziemy mieć mądrego zięcia. Tylko ziarna nam brakowało w niebie. Teraz będziemy mogli piec chleb i ciasto, a nie ma niczego cenniejszego na ziemi i w niebie niż chleb. Niedługo potem odbyło się wielkie wesele myśliwego z córką nieba. Zaproszono na nie wszystkich mieszkańców nieba, a także wszystkie zwierzęta z puszczy. Tangali wziął na ducha żabkę Mainu, która z radości skakała aż do nieba.